co się działo wczoraj, troszkę dlatego, że, że ten temat, który, który przygotowałam, on, on no, nie wiem na ile on się wpisuje w całą ideę konferencji, bo wynikał bardziej z praktycznej obserwacji i z takiej współpracy ze studiami dwóch ścieżek. To jest studio, które działa przy Instytucie Jerzego Rutowskiego w Wrocławiu. Tam jest prowadzony od 2013 roku taki projekt Body Constitution. Projekt ten właśnie, niestety, ale unika takich bardzo mocnych, teoretycznych postaw. On wyniknął z tego, że po prostu Instytut prowadzi działania e, praktyczne, fizyczne, warsztaty ruchowe, szczerze mówiąc, bo to nie są warsztaty taneczne i tutaj też będę w pewnym momencie mówić o, o pewnych różnicach w postrzeganiu różnych praktyk ruchowych współczesnie, współcześnie, mm, więc on wynika z takiej chęci po prostu fizycznej pracy, natomiast ta refleksja teoretyczna, ona towarzyszy wody constitution. Myślę, że no, jest w pewnym sensie deklaratywna, a jej jakby takie wyeksponowanie to tak naprawdę dopiero będzie finał w 2016 roku i myślę, że, że te prace dopiero takie teoretyczne w tym projekcie trwają. Moja obecność przy studiu była dość przypadkowa, po prostu pojawiłam się na jednym z warsztatów i, i, i no zawiązała się taka współpraca z, z członkami, z liderami. Hmm. E, i zaproszono mnie do takiej obserwacji tego studia, po prostu obserwacji ich pracy. I nie było tam na początku żadnych założeń teoretycznych, nie było jakby, nie wiem, myślenia o tym, jakie kierunki takie obserwacyjno-metodologiczne będą czynione, tylko po prostu obserwacja, więc chciałabym tutaj może nie tyle zastrzec, ale po prostu powiedzieć o tym, że ten tor takiej teoretycznej refleksji nad pracą studia to jest jedna rzecz, a jej takie naturalne funkcjonowanie tej refleksji w praktyce w tym kontakcie żywym z tymi osobami jest też troszkę innego rodzaju. I to nie są osoby, które studiowały jakieś kierunki humanistyczne, będę troszkę też mówić o członkach, bardzo różnymi rzeczami się zajmują, ale nie teoretyzują. Więc dla mnie ten mówienie o ucieleśnieniu w kontekście studia to jest właśnie ten styk praktyki i teorii, więc formułowanie pewnych tez i takie, takie, nie wiem, refleksja nad terminologią, to będzie za każdym razem pewien problem, tam w późniejszej części pojawią się takie główne tematy studia, one były formułowane przez nich samych, przeze mnie w jakiś sposób spisywane, jestem taką osobą w studiu, która trosze, troszeczkę zbiera tych materiałów, no więc tutaj y, nawet ja czasem zgłaszam takie, ta, ta, takie, takie pytania, czy staram się uszczegółowić te rzeczy, ale one, one no, umykają pewnym takim klasyfikacjom, które dla, dla akademików byłyby satysfakcjonujące, pewnym no, może. Y, tutaj krótko wymienieni członkowie przemysłu, zwłaszcza Karolina Brzęk, Jakub Gontarski, Agnieszka Ryba, Tomasz Wortner. Y, Studia ma dwóch liderów, Przemysław Błaszczak i Jakub Gontarski. Dwie ścieżki, tak jak mówi nazwa, studia, pochodzą od dwóch praktyk ruchowych, dwóch sztuk walki, czyli kapuery i aikido. Obaj liderzy są mistrzami w, w obu tych dziedzinach. Stoi za tym wieloletni trening, tutaj może już jakby biogramy odsyłam do strony, tam można też więcej przeczytać, albo w jakichś kolorach, czy w rozmowie, czy tam informacji więcej udzielę, natomiast są dwoma jakby takimi inicjatorami pewnych formuł i metod i narzędzi działań, natomiast pozostała część studia to na wstępnym takim etapie pracy to były osoby, które uczyły się i nadal się uczą od liderów od pewnych rzeczy, bo nie ćwiczyły już walki w większości wcześniej, Natomiast na tym etapie teraz, już w 2015 roku, to są też osoby, które proponują swoje własne, dodatkowe techniki, które wspomagają pracę studia, a ponieważ te osoby są związane z różnymi też przestrzeniami ruchowymi, od improwizacji w kontakcie, poprzez jakieś techniki somatyczne, do końca współczesnego w takiej choreograficznej wersji, więc studio i te metody badań i to pojęcie ucieleśnienia, się też będzie zmieniać, o czym też chwilkę. Tutaj troszkę właśnie takie bardzo skrótowe, ta prezentacja też zresztą jest bardzo hasłowa, postaram się rozwijać te rzeczy w miarę możliwości. To jest przede wszystkim praca z treningiem. To nie jest wprost praca performerska, to nie jest przygotowywanie spektakli, to nie jest przygotowywanie jakichś form scenicznych. Natomiast próba znalezienia takiego treningu, który by wykorzystywał elementy sztuk walki, do tego, żeby pobudzić pewne własności ciała, które mogą być atrakcyjne dla performerów, dla aktorów, dla osób, które w różnym zakresie zajmują się szeroko pojętymi sztukami performatywnymi. Staram się ująć to bardzo szeroko, bo naprawdę ci odbiorcy tego studia, teraz w tej chwili Studio już zaczyna prowadzić zajęcia i widać, kto zgłasza się, kto jest chętny do, do uczestnictwa w tych zajęciach, to są osoby od, od ludzi, którzy zajmują się śpiewem tylko, na nie zajmują się fizycznie, tańce na przykład, ale, ale, ale śpiewają, czyli też dużo w tej pracy będzie w pracy z głosem, więc, więc jak najbardziej te osoby też, też są zachęcone. Po osoby, które z, w zasadzie z pracą, z ciałem też nie mają wiele do czynienia, ale chcą spróbować po prostu pracy w kontakcie, pracy na takiej uważności, dostrajaniu się, chcą spróbować pewnej improwizacji, więc na tym poziomie, do kogo to jest adresowane, jest bardzo szerokie grono ludzi o różnych poziomach zaawansowania. Oczywiście no, warsztaty są tak ustawiane w zależności od grupy, od takich bardzo podstawowych rzeczy. Wiadomo, że takie dźwignie, na przykład, wajki no, nie wykona się z osobami niezaawansowanymi. Po prostu to wymaga pewnej no, pracy. Czasem, jeżeli warsztat ma na przykład tydzień, no, to jest, jest, jest, no, są w stanie tutaj członkowie dopasować ofertę i. i i gdzieś tam przy ostatnich dniach dojść do jakichś bardziej złożonych elementów. Natomiast no, jest to dość trudne, żeby przeskoczyć pewne bariery. Jest to jednak sztuki walki w każdej formie i w każdej teatryce z dość wysiłkowymi formami ruchu. Tutaj taka informacja, że, że projekt body Constitution jest też we współpracy z PWST Wrocławskim i z PWST w Oslo, no, to jest tam Academy of Arts w Oslo. I adresowany jest do studentów i takim głównym celem, że ta grupa została wybrana jest to, żeby uzupełnić ich program studiów, który bazuje w obu tych szkołach raczej na takich klasycznych technikach dramatycznej pracy, w takim dramatycznym teatrze, jednak bardziej z głosem, z dykcją, z tekstem, żeby uzupełnić o, o działania fizyczne. Ten slajd jest bardzo, bardzo hasłowy, natomiast chciałam powiedzieć o tym, że o tym właśnie styku między teorią a praktyką. Ja na początku tej współpracy próbowałam podejść do, do opisu bardzo różnych perspektyw i to naprawdę można, no nie wiem, ktoś kto, ktoś, kto gdzieś interesuje się różnymi obszarami humanistyki, może próbować z każdej strony, tak naprawdę i z takiej strony estetycznej. Bardzo wiele tutaj odnajduje się inspiracji w, w pragmatyzmie amerykańskim, od klasyków po dzisiaj, na przykład Schusterman. To są też osoby, które są takimi patronami Instytutu i no, nie bez przyczyny, nawet Schusterman na zaproszenie Instytutu kilkrotnie tam bywał i też osoby związane ze studiem bezpośrednio jakby sykają się z tymi ideami, więc sama estetyka jak najbardziej tutaj, już pominę po prostu cały ten kontekst, po prostu ona gdzieś funkcjonuje i można tak podchodzić do opisu pracy studiowej. Można też podchodzić do takiej czysto, antropologicznej strony Instytut Grotowskiego, czyli w ogóle Teatr Pozgrotowski w całej swojej krasie. No to są osoby, które tam po prostu się też wychowały w jakimś sensie artystycznie i ruchowo, więc, więc wszystkie eksperymenty z, związane z, z pracą grupową, pracą w, w tak rodzaju laboratorium, czyli jakby ten proces jest tak naprawdę najważniejszy, to jest coś, co definiuje tak naprawdę tą tradycję gotowskiego. I też ta część, która jest związana bardziej z kodami kulturowymi, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę aikido i kapoeira jako dwa po prostu kręgi kulturowe, tak, mamy Japonię, mamy Brazylię i cały kontekst jakby rozwoju tych sztuk walki, skąd one się wywodzą, jakie są ich źródła, jaki jest w ogóle cały ładunek kulturowy, symbolika. To się w studiu też pojawia, symbolika kręgu, kapuera, która, która w pewnych gestach i w ruchach, na przykład są szamady, które są bardzo kluczowymi momentami, takimi narracyjnymi, można powiedzieć w, w, w, całej, w całym kontakcie partnerskim jeżeli to jest para, ale też w terenie, w grupie, jakby zachowują w pracy studia tą samą symbolikę tak naprawdę, która, która gdzieś pierwotnie tkwiła w, w, no, w tych rytuałach, które tradycyjnie były wykonywane. Więc też można podejść do, do pracy, opisu pracy studia jako takiego odtwarzania pewnych tradycji. Można spojrzeć też, i myślę, że należy nawet z punktu widzenia współczesnych form,, bo to, że to są osoby, które się zajmują bardzo dawnymi sztukami, no bardzo to może niealek to jest po II wojnie się rozwinęło, więc to też jest nowa sztuka walki w stosunku do tych tradycyjnych najstarszych sztuk walki, więc to też są pewne niuanse, powodujące pewne, już na wstępie pewne zmiany. Kapuera też bardzo się zmieniła, to współczesna kapuera jako sztuka walki, w stosunku do tego, jak ona była ym, wykonywana, tańczona, tutaj to określenie nie, no, nie jest łatwe może do sztuczenia, czy to jest taniec, czy to jest sztuka walki, bo, bo w przypadku kapuery te rzeczy się tam gdzieś spłatają. Yy, w każdym razie, one bardzo ewoluowały i dzisiaj na skutek yy, pewnych trendów, pewnych form, które wchodzą do użycia. Właśnie bardzo to widać po tych pozostałych członkach, że um, oni e, korzystają oprócz pracy w studiach regularnych sesji z innych form ruchu i jakby ten akces ich praktyki poza studiem przenosi się na studio w sposób bardzo widoczny. Ja zaraz też przejdę do takich krótkich e, filmów, bo to też mówienie na sucho o pewnych ćwiczeniach jest takie, takie nie, nie, nie bardzo Biedny. i bardzo mnie widać, szczególnie improwizacja, która, która też się bardzo dynamicznie w Polsce rozwija i tutaj coś, co pewnie jeży się w włos na głowie wszystkim, co, którzy się zajmują neuronaukami, neurokognitywistyką, że to wpakowałam tutaj akurat do tego punktu, natomiast w przypadku jakby takiej recepcji tych współczesnych form, a neuronaukami w Polsce, bardzo jest to widoczne, że to się tak naprawdę mieści w tym obszarze mówienia o współczesnym tańcu. Na razie jeśli ja się nie spotkałam w ogóle z badaniami albo z jakąś literaturą, która by podejmowała ten wątek w kontekście grup, które są związane z jakimiś ośrodkami teatralnymi, żeby ktoś po prostu zrobił taki akces z badań do teatru. Bardzo niewiele jest takich źródeł. Myślę, że jeżeli są takie próby, to może one giną po prostu gdzieś na jakichś konferencjach, w jakichś takich wewnętrznych materiałach nie są może upowszechnione. Jedyną taką książką, która no, uzyskała pewną popularność myślę i, i przynajmniej pewne zaciekawienie, to jest książka Tomka Ciesielskiego, Taneczny Umysł, Teatr Tańca i Ruchu w perspektywie neurokognitywistycznej. To jest jedyna tak naprawdę książka, która traktuje, jakby jest bliska w ogóle temu zagadnieniu ruchu, współczesnego teatru tańca, to się teatru też się zmienia, bo to są, ja to zaproponowałam określenie współczesne formy tańca i ruchu. Bo Właśnie nie wszyscy ludzie, którzy zajmują się ruchem w tej chwili, chcą być określani jako tancerze. Jest szereg prób definiowania tego, że na przykład jest taki określony ruchowiec, ale ono jest takie niezgrabne. Tak? Jest, jest taka nieporęczność terminologiczna, jak nazwać kogoś, kto nie chce być kojarzony z tańcem, czyli pewną skonwencjonalizowaną formą, choreografią, ale poszukuje w ciele i poszukuje w, w ruchu, i ruch jakby jest tym głównym y, obszarem ciekawości, obserwacji i y, te współczesne formy, i to widać już, że teatr tańca się bardzo zmienia, czy odchodzi się od terminu teatr tańca na, na rzecz na przykład nowego tańca, na rzecz y, ruchu, teatra, teatru ruchu, teatru fizycznego, y, coraz więcej grup zaczyna się jakby przemianowywać, y, ta, to pojęcie teatru tańca to jest no tak, taki, powiedzmy, syndrom lat 90., gdzie przyszła taka tradycja niemiecka Piny Walsz, Tanzteater i jakby to było przeszczepione do Polski, bardzo wiele grup wtedy powstało Teatrów Tańca, krakowski Teatr tańca, Warszawski teatr, Tańca, Śląski etc., w zasadzie można sobie wziąć mapę geograficzną Polski i po województwach nazwać teatry. Natomiast w tej chwili ci ludzie jakby widzą, że, że nie w konwencji teatralnej jest moc, a właśnie w takim bardzo autoanalitycznym procesie i no, to pojęcie tańca przestaje być funkcjonalne. No, w związku z czym, takie grupy właśnie jak Studio dwóch ścieżek, właśnie praca studyjna, laboratoryjna, staje się pewnym modelem, przynajmniej w Polsce, za granicą jak najbardziej, tylko to się dzieje już tak naprawdę dużo wcześniej, od lat 60. w Stanach, gdzie, gdzieś, gdzieś mniej więcej, Równolegle z powstaniem postmodernizmu, właśnie te zmiany się zaczynają e, dynamizować. Więc e, ta perspektywa neurokognitywistyczna, ona bardziej tak naprawdę w przypadku po prostu tego typu for formatów pracy, ona się mieści w tych nowych formach ruchu. E, bo. E, te spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania ciała, organizmu ludzkiego, tak, to, jak nasze ciało wymusza pewne procesy, jest interesujące właśnie dla takich poszukiwań. Też to jest moje pytanie na naprawdę do dyskusji może późniejszej. Bo jest też to idzie równolegle z pewną fascynacją, anatomią po naukami medycznymi i myślę, że bardzo wielu praktyków nie jest w stanie do końca rozróżnić. Pewnych poziomów dotyczących funkcjonowania pracy mózgu, a pewnymi spostrzeżeniami po prostu dotyczącymi zwykłych funkcji anatomicznych człowieka, analizy po prostu układu kostnego, mięśniowego. I gdzieś te rzeczy bardzo równolegle ze sobą idą w parze i myślę, że to jest po prostu pewien obszar wiedzy z różnych dziedzin nauki, który pozwala wyjaśnić, co się dzieje z ciałem, gdy robię to czy to. I, mm, tego typu pytania w studia są zadawane nieustannie i to też jest ciekawe, że pomimo tej, tej niechęci troszkę, czy może nawet nie niechęci, bo to jest pewne zaciekawienie teorią, ale być może w mniejszym przygotowaniu do podjęcia takiej rozbudowanej refleksji, te pytania są wciąż zadawane i to jest, myślę, bardzo duży zasób do takiej współpracy między praktykami i, i teoretykami. To w zasadzie już powiedziałam. Tutaj bardzo często pada takie, takie zestawienie, że człowiek jako ten nośnik ruchu jest tym, który posiada ciało, albo tym, który jest ciałem. I to jest pewien język metaforyczny, zaraz będzie dużo więcej, który po prostu próbuje ustalić, jaki jest punkt naszego widzenia na nasze ciało. I tak naprawdę nie zawsze chodzi o to, żeby docieć tej prawdy naukowej, jak przebiega dany proces, natomiast to skupienie w pracy z ciałem bardziej polega na tym, żeby wyznaczyć sobie punkt, z którego ja patrzę. Jeżeli ja określę siebie jako te, tego, który posiada ciało, to włącza się wtedy pewna kontrola tak, władz umysłowych nad tym ciałem. Ja decyduję, że moje ciało pójdzie w tą, gdzie w tamtą stronę, zadecyduję, że wejdę w taką czy inną interakcję, ta kontrola jakby idzie wtedy od y, po prostu umysłu czy jakichś y, impulsów y, abstrakcyjnych. Natomiast ten, który jest ciałem, to jest taka formuła bardzo szeroko rozumianego mówienia ciałem. To jest coś, co w przypadku opowiadania o, o ruchu, o, o tańcu y, no jest myślę bardzo ciężkie do wyjaśnienia, bo praktycy przeważnie mówią wtedy, że no to po prostu zatańcz, po prostu zacznij się ruszać i będziesz wiedział o co chodzi. Y, Poszukiwanie pewnego, pewnej autentyczności ruchu to jest pewna idea, która, która towarzyszy takiej pracy i bardzo łatwo poznać, kiedy ktoś jest ciałem, a kiedy nie jest, to znaczy, kiedy ciało i ktoś jakby dopuści do głosu pewne impulsy, które są poza tą kontrolą. W przypadku sztuk walki to będzie na pewno praca z taką sytuacją zagrożenia. To znaczy to był taki impuls do tego, żeby w ogóle studio powstało, czyli. Sytuacja realnego zagrożenia tak, podczas walki była takim pierwszym impulsem do tego, żeby poobserwować sytuacje, kiedy się budzą pewne atawizmy, kiedy się budzą naturalne reakcje ciała związane z lękiem, strachem, z pewną mobilizacją energii do tego, żeby, żeby wykonać jakiś ruch. Żeby wykorzystać pewną praktykę, która jest ćwiczona i trenowana, bo też trzeba wspomnieć o tym, że sztuki barki w tej takiej swojej podstawowej bazie treningowej, to są nieustanne powtórzenia. I to jest tryb, którego się uczą przez lata do perfekcji, tak? Poszczególne sekwencje, ruchy, dźwignie, w przypadku capoele jest jinga, to są... Bo kroki, tak, można powiedzieć bardzo generalnie i ogólnie, które są wyuczane, ale później w tej sytuacji faktycznego zagrożenia jest ta decyzja, jak zareagować i wiadomo, że sztuki walki po to, to są, żeby zareagować jak najbardziej efektywnie, więc pewne rzeczy po prostu zaczynają przez ciało przepływać. Natomiast praca w studiu polega na tym, żeby się zatrzymać w tych momentach, w których dzieją się te rzeczy i jakby zamrozić i w pewnym sensie poddać te konkretne sytuacje jakiejś analizie. To nie jest tylko i wyłącznie praca z, z tym bazowym treningiem, ale szukanie nowego treningu na bazie tych pewnych sytuacji, które pobudzają do, do, do badania tych własności ciała. I ta, i to, co, o czym mówiłam, ta, ta problematyka autoanalityczna, jak to można szeroko nazwać, wiąże się z takimi głównymi tematami, które członkowie studia sobie określili. Ja może zanim przejdę, to pokażę parę I teraz tak, to nie są, to są takie urywki ćwiczeń, niestety to są razie jedyne materiały, które takie, w takiej formie sytuacji i uważności, uników, to może nie wygląda tak efektownie, myślę, że wyobrażenia nasze na temat takiej pracy ze sztukami walk, wyobrażamy, że tam po prostu latają, gdzie po, po macie, I generalnie tak bywa, bo jak się pójdzie na taki mistrzowski pokaz, to on, to on tak wygląda, to znaczy to, to są niewiarygodne sekwencje, ale chciałam pokazać po prostu członków studia pracy. Um, pokażę trzy filmy, skomentuję, bo jakby ułożone są w pewną taką kliadę. Tam była praca z długą bronią. Tutaj pewna transformacja podobnego ćwiczenia na po prostu na rekwizycie, także to jest taki kijeczek. A wideo niestety nie ma na razie dużo z pracy studia, to się będzie zmieniać. Natomiast e, e, chciałam po prostu pokazać takie fragmenty. M, bo te ćwiczenia właśnie, no, takie, taka sesja trwa czasem 5-6 godzin, więc tam nie jest bardzo śpieszny tryb i oni mają czas na to po prostu, żeby poćwiczyć różne elementy. Nigdy nie ma 6-godzinnych nagrań, więc to są pewne fragmenty m, ćwiczeń. Chodzi o to, że wy, wy, wybierają pewne elementy. W tym przypadku, pracę z bronią i jakby różne warianty tego samego ćwiczenia pokazują, jak zmienia się relacja między partnerami. Kiedy mają broń oboje, sytuacja jest równa, to znaczy pewna energia przenosi się na broń. Widzimy, że ten dystans, ta broń w tym momencie wymusza pewien dystans i umożliwia ten dystans. Jednocześnie to ciało jest w pewnym sensie aktywne o tyle, o ile będzie połączone z bronią. Nie ma możliwości, żeby w takiej sytuacji 1 do 1, kiedy jest broń, ciało mogło się uruchomić na takim poziomie lęku, dlatego że naprawdę bezpie... broń daje dużo, duże bezpieczeństwo, naprawdę, to jest coś, co jak się weźmie udział w takich treningach, to też myślę, jest problem właśnie czasem opowiadań, natomiast Broń y, naprawdę wyrusza w równej w równowadze, wyrusza w zupełnie inną sytuację, niż jak widzieliśmy na tych innych przykładach. Kiedy jedna osoba ma broń, a druga nie, to znaczy zakres ruchu się zmienia, y, rodzaj uniku jest zupełnie inny. Tutaj, y, kiedy broń jest po obu stronach, są całe formuły, które polegają na uniku, to znaczy jest ten obrót, który polega na przesunięciu po krawędzi drugiego kija, y, swojego kija i to, to jest unikiem. Tak? W momencie, kiedy jedna osoba broni druga nie, unik musi nastąpić w, innym, w inny sposób. Tak? To jest z jednej strony naturalna reakcja, ale żeby nauczyć się tego w sposób płynny, no, wymaga to wielu ćwiczeń i ta krótka sekwencja, kiedy ten kijek był taki króciutki i wtedy raz, że dystans jest bliższy, czy prawie go nie ma i, i po prostu no, nie da się uciec. Tak, od tej drugiej osoby. I tutaj następne dwa filmy, które pokazują też, tu zaraz się osłyszę. I tutaj jakby broń, w ogóle jakkolwiek fizyka w tym się krótki, zostaje zastąpiony przez po prostu fizyczny kontakt i pewną styczność ciała do ciała. W tym momencie relacja zmienia się też ze względu na materialność tej, tej, tego czegoś, co jest w styczności z tym ciałem drugim. Czyli nie mamy do czynienia z przedmiotem, tylko y, czujemy ciężar drugiej osoby y, i ta interakcja też przebiega w zupełnie inny, inny sposób. Tutaj y, ten pan, który był, był, był go widać z samego początku, to jest właśnie przymocoważka tutaj Tomasz Wortner, Tomasz się zajmuje improwizacją i jak myślę, że ktokolwiek się też zajmuje improwizacją, widzi w tym improwizację, a kto się zajmuje sztukami walki, będzie w tym widział naturalny, bezpośredni kontakt w sztukach walki, można by go oczywiście ubrać w dodatkowe jakieś pady, czy jakieś elementy obezwładniania, natomiast niekoniecznie jest to potrzebne i właśnie studio próbuje odejść od tego bardzo takiego um, rysu konfliktowego, przecież tu barki zawsze ma sobie agon wpisany, to znaczy to jest rywalizacja. Więc studia też próbuje od tego odejść i wejść w takie mm, formy pracy, które... Mm, nie Czy się ładuje? To i tak było 30 sekund, w każdym razie tutaj na tym, na tym filmie yy, yy, miała być pokazana taka sekwencja, w której yy, ten kontakt jest już bardzo zwolniony yy, i podlega tak naprawdę pewnym, no w mikrołukom już, yy, ta sekwencja się wydłuża i yy, yy, no, całe, całe, całe to nagranie, jak to ma potem 6 minut polega na takim kołysaniu się, dosłownie i myślę, że akurat tutaj no, tak oglądanie tego z zewnątrz byłoby faktycznie może trudne do, do takiego przebadania. To, to też jest kwestia tego, że, że, że myślę, że to członkowie by się najlepiej powiedzieli o tym, co czuli, kiedy, kiedy, kiedy robili daną sekwencję. Tutaj, przepraszam za takie obszerne slajdy, to bardziej dla mnie było pomocne w, w omawianiu. Te tematy pracy studia, one właśnie przez swoją metaforykę, one mają taki charakter, który nie jest, no, no już się spotkałam wielokrotnie w omawianiu takich na uczelni, takich spraw, że, że jak ktoś mi mówi, że doświadczanie pracy albo granica to jest temat czyjejś pracy z ciałem, to, to, to, to nie, tego się nie da w ogóle pomieścić w żadnych kategoryzacjach. Natomiast Przytaczam to bardziej dla wierności tego, że w tych warunkach naprawdę operuje się takim językiem i e, jeżeli kiedykolwiek miałoby dojść do takiego pełnego i, i, e, opisu takich praktyk, to e, kwestia zmierzenia się z tym językiem jest myślę, pierwszorzędną kwestią. Tak. E, tutaj tak naprawdę takim pojęciem, o którym warto było powiedzieć, to jest takie pojęcie punktu neuralgicznego. To jest pojęcie powołane przez członków, ono nie ma nic wspólnego ze słownikową nazwą, natomiast chodzi o taką sytuację, w której próbuje się wyjść poza równowagę ciała i zatrzymać moment nierównowagi i próbie po prostu postrzegania tego ciała w momencie, kiedy ono traci wszelkie władze i fizyczne, i mentalne, i utrzymania tego momentu w sposób jak najdłuższy, przeważnie w kontakcie. Ta fizyczność tutaj y, też jest związana z głosem. Kapuera bazuje też na, na śpiewie, na muzyce, nie ma kapoery bez tego aspektu muzycznego i praca z głosem y, tutaj na wzór grotowskiego tak naprawdę i, i, i innych tego typu praktyk. Y, nie wiem, czy Państwu znany na pewno teatr, czy czy, czy czy Chorea y, to są. To jest praca z dźwiękiem wydobywanym przez ciało, to znaczy wszystkie techniki, które uwalniają głos, są technikami ruchowymi, nie czysto związanymi ze stunami głosowymi, tak tylko i wyłącznie. I przeponą, w zasadzie jako jedyny mięsień takiej klasycznej edukacji śpiewaczej występuje, natomiast w tego typu pracy całe ciało, to znaczy najpierw jest część fizyczna, potem jest śpiew. I szczerość, która jest moim ulubionym elementem tego opisu, szczerość, która właśnie jest tym językiem zaczerpniętym, bardziej filozoficznym, natomiast mówi bardziej, odnosi się do tego, tej autentyczności, o której mówiłam, o tym poczuciu, że jest się ciałem, to znaczy dopuszczanie pewnych impulsów, zrozumienie ich i, i, i wyłączenie tej, tej analizy mentalnej, no, pozwala na uzyskanie pewnej sytuacji, w której w ogóle może dojść do kontaktu partnerskiego, czy kontaktu grupowego. To są takie pytania, które sama sobie też zadawałam, i się przygotowywałam do, do tego wystąpienia, też pojęcie studium przypadku nie nawiązuje do żadnej takiej znanej jakiejś metody z psychologii choćby. Więc mam nadzieję, że Państwo się nie czują zawiedzeni, że to nie miało takiego charakteru klinicznego przypadku. Ale dla mnie to jest studium przypadku, bo to nie, nie, nie chodziło mi o to, żeby tutaj dowieść pewnych rzeczy, bo tak jak w studiu, tak i ja na tym etapie współpracy z, ze studiem mam więcej pytań niż odpowiedzi. Nie wiem, czy trening może być w ogóle bazą ucieleśnienia, czy. Te pytania o tę trwałość tradycji, one też pokazują, jak się przenosi tradycja ruchowa. Czy, to jest, czy jest możliwe, że w ciałach dzisiaj współcześnie występujących jest w stanie odnowić się ta tradycja, do której oni się odwołują w tych źródłach? Czy przypadkiem nie mamy zawsze do czynienia z pewną aktualizacją i to, że właśnie pojawiają się elementy improwizacji, to, o czym mówiłam wcześniej, nie pokazuje nam, że to się po prostu przekształca i jedynym sposobem jest po prostu śledzenie tych przesunięć, Coś, co może być przedmiotem takich badań teoretycznych. Dziękuję i tutaj zapraszam jeszcze. Czy so. jeszcze, jeszcze, jeszcze o na publiksy. Mam... Podpisać? Prezent? Nie, nie. Tak, ale tam... My jeszcze to podpisaliśmy. Natomiast, natomiast, natomiast, natomiast może są jakieś pytania. Tak, ja mam uwagę, że jest tak. ta nauka zajmująca się równym, tak jak wychowcy, Tak. Ja sobie przypominałem, że, że jest właśnie taka nauka, która się nazywa kinezjologia i to ona właśnie fajnie, nie, nie wiem czy to jest dokładnie to samo, czy to, są, czy to no, ale, faktycznie nie jest taka terminologia, ale ja bardziej to kojarzę z jakąś takim ustem no, kinezjologia edukacyjna, <mulizacja> że oni tam próbują właśnie przez, przez jakieś odpowiednie ruchy wpływać na, na, na stan umysłu, ale być może to samo to wystarczająco że szerokie, żeby objąć włości, w, w, wszystkie właściwie wszystkie podne ruch. Tak z jednej strony. Pytanie mam takie, bo generalnie m, mało się znam na mm -hmm. nimi jeżeli chodzi o, o taniec, o ruch. Mm -hmm. o, o, o, właśnie zainteresowałem tak książka, którą się Tomasza Cisielskiego. Tak. E, czy możesz powiedzieć coś, coś, coś o tej książce, czy o tych badaniach? Co, co się właściwie mm. bada e, w, w taniec? No więc tak, e, tak tylko do tej kinezjologię, że ona faktycznie, znaczy jest, jest ta dziedzina, tylko e, hmm. Dla mnie problemem jest to, że studio z jednej strony pracuje ze sztukami walki, trochę z teatrem i z tą sztuką performatywną, natomiast kinezjologia, przynajmniej nie wiem, w Polsce, ja nie wiem, jak jest za granicą w tym przypadku, w tej sferze w ogóle, ale w Polsce ta dziedzina się bardziej wiąże z AWF-ami, z taką sportową przestrzenią, to znaczy taniec też jest wykładany na AWF-ach, tylko on jest tam wykładany w sposób sportowy i powiedzmy, że osoby, które zajmują się ruchem w teatrze, bardzo szeroko rozumianym to jest też niedobre słowo, ale w takiej przestrzeni scenicznej, one niechętnie nie, nie tak naprawdę, nie zawsze yy, są powiązane z takim trybem sportowym, bo sportowy trening na AWF-ach nadal jest dość siłowy, natomiast taka przestrzeń teatralna korzysta z takich większych metod pracy, bardziej jakieś techniki somatyczne, yoga, szereg różnych praktyk, które, które w taki sposób niewysiłkowy stymulują ciało. W związku z czym myślę, że bardzo wielu osobom w takiej przestrzeni teatralno-scenicznej się kojarzy jednak z takim, no nie wiem, treningiem wysiłkowym i takim badaniem ciała w, w takich sytuacjach ekstremalnych, że to chodzi o taką faktycznie sprawdzanie tych granic, nie wiem, wytrzymałości ciała, takiego ciała atletycznego. Jak się też spojrzy na to, jakie sylwetki mają osoby, które na przykład w studiu, to, to w ogóle nie ma znaczenia, znaczy nie ma pewnego modelu budowy ciała, który byłby adekwatny do takiej pracy. Tak naprawdę każdy by mógł pracować tymi technikami. Oczywiście pewna podstawowa masa mięśniowa, czy wytrzymałość taka podstawowa do, do tego, żeby no, znieść wysiłek fizyczny przez kilka godzin, tak? I być przygotowanym gdzieś tam na, na, na, taki, na taki proces. Nie każdy oczywiście tak ma. Jest potrzebny, natomiast Kinezjologia, myślę, przynajmniej jako taka, taki obszar badań, to tak chyba w Polsce na razie funkcjonuje bardziej w takich, takich warunkach sportowych. A co do książki, z tą książką jest o tyle kłopot, że Tomek nie jest, nie jest ani psychologiem, ani nie zajmuje się, nie jest z wykształcenia osobą, która się zajmuje tego typu badaniami, natomiast jest tancerzem i studiował kilka różnych obszarów, znaczy trochę studiował psychologii, był na Miszu Łódzkim, trochę psychologii, trochę antropologii i jakby tak naprawdę jego te poszukiwania się gdzieś stykają w próbie opisu dziedziny, którą się on sam zajmuje praktycznie. I ta książka jest pewnym zebraniem badań, które dotyczą pewnych własności, głównie pracy mózgu, pracy z zapamiętywaniem i różnymi procesami postrzegania, jak się zmienia nasza, nasza percepcja, tam po prostu jest to zbiór badań, które jego zdaniem mogą być pomocne na przykład tancerzom i on się faktycznie mówi wprost w książce, że ten ten cel tej książki jest dla, nie dla widzów, tylko dla osób praktykujących, żeby poszerzyć swoją świadomość, że mogą więcej się dowiedzieć na temat swojego ciała i wspomóc siebie w procesie edukacji tanecznej. I na przykład on próbuje na dowieść, że jeżeli, nie wiem, ta część mózgu pracuje w taki a taki sposób, to takie elementy choreografii możemy zapamiętać szybciej, jeżeli będziemy uczyć się takimi a takimi partiami materiału na przykład. Albo i cały szereg pewnych badań przekuwa w pewne elementy edukacji tanecznej, jak one mogą pomóc, pomóc po prostu na nabywaniu tej wiedzy i umiejętności. I też dużo osób ocenia tą książkę, że ona jest bardziej pionierska niż rzetelnie, w pełni opracowana i myślę, że to jest tak dobrze, że ona powstała, bo nawet na fali tego takiego uzupełniania tej wiedzy myślę, że może szybciej po prostu powstaną nowe takie publikacje. Ja zresztą pasan Tomek też włożył tam różnych wywiadach, parę, parę wywiadów można z nim znaleźć na ten temat, sam mówi o tym, że, że on sobie zdaje sprawę z niedostatków, ale chciał, żeby się wreszcie pojawiło na rynku wydawniczym o tańcu współczesnym w Polsce, coś, co będzie w ogóle dawało możliwość też badaczom do zajmowania się tym, bo bardzo długo taki nurt estetyczny dominował i mówienie o, o, o jakby metaforyzowanie tańca i mówienie o jego po prostu ekspresji i tylko i wyłącznie o, o jakby takich naszych wrażeniach z odbioru, czym jest piękno w tańcu. Natomiast no, gdzie się raczej boję dotykać tej fizyczności i jak, to, jak dotykać tego tak naprawdę narzędziami badawczymi. Więc to, to jest taka propozycja jego bardziej. Tylko tych badań jest sporo, ta część już ostatnia książki, czyli mówiąca, znaczy nawiązująca do konkretnych prac artystów, ona jest już bardzo niewielka. I oczywiście wszyscy tacy, że tam narzekali też o jest mało. Ale myślę, że dobrze, że jest